Program Trzeci Polskiego Radia jest 17 21 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Cewiz Trójki, Krzysztof Zyblewski. Minister Klimatu i Środowiska w sprawie CBA w resorcie sami zgłaszaliśmy sprawę czystego powietrza służbom. Ukraińscy lekarze uczą polskich medyków, jak reagować w kryzysowych sytuacjach. Obiecano olimpijczykom przez Zonda Kryptonagrody pod poważnym znakiem zapytania. Mój resort sam zgłaszał uwagi do czystego powietrza. Pisze w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. To reakcja na wejście funkcjonariuszy Centralnego biura Antykorupcyjnego do jej resortu i zabezpieczenie dokumentów dotyczących programu od czerwca 2021 roku. Agenci działają na polecenie Prokuratury Europejskiej. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że jej ministerstwo osobiście zawiadomiło służby o tej sprawie. Miały one otrzymać około 700 zawiadomień z całej Polski. Rzecznik koordynatora służb specjalnych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 Politycy koalicji rządzącej oceniają relacje na linii Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości i były premier doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój+. Plus Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nigdy nie wierzył w spór wewnątrz PiSu.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 Według Ryszarda Petru z centrum w między stronnikami Mateusza Morawieckiego a przemysłowa czarnka może chodzić o schedę po Jarosłowie Kaczyńskim. Mateusz Morawiecki, tym swoim stowarzyszeniem, bardzo słabił pozycję czarnka. Prawda, rozmawiamy o Mateuszu Morawiecki, a nie o czarnku. Dwa wczoraj Jarosław Kaczyński pokazał, że musi zaakceptować. Te pomysły dotyczące stowarzyszenia musi zaakceptować jego frakcję, i ta frakcja zdobyła dużo więcej jakby siły w PiSie po całym tam zamieszaniu, niż miała wcześniej. To jest taka próba gry do wewnątrz. Na wspólnej konferencji z Mateuszem Morawieckim Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało w ramach partii. Lekarze z Ukrainy przyjechali do Wrocławia, by uczyć naszych medyków jak reagować w kryzysowych sytuacjach i jak przygotować szpitale na skrajne warunki. Placówka w Dnieprze przyjmuje nawet setkę ciężko rannych dziennie. Jego dyrektor Serhij Ryżenko mówi, że najtrudniejsze są nagłe fale rannych po eksplozjach. Nasz szpital każdego dnia mierzy się z najtrudniejszymi sytuacjami na pierwszej linii frontu. Bywa, że w ciągu 10 minut karetki przywożą dziesiątki rannych po eksplozji drona czy innych ładunków. Szpital w Dnieprze od początku wojny pomógł 56 tysiącom pacjentów.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 Pięć po piątej. Czas na sport. Adam Malecki. Magda Linett gra w turnieju tenisowym w Madrycie. Polka w pierwszej rundzie tysięcznika WTA mierzy się z Amerykanką Montgomery i prowadzi pięć do czterech w pierwszym secie. W tym samym turnieju do turniej, do drugiej rundy, od drugiej rundy rywalizację rozpoczną Iga Świątek i Magda Fręch która jako rezerwowa skorzystała na kontuzji nadgarstka Amandy Anisimowej i wskoczyła w miejsce amerykanki. Nie tylko Anisimowa zrezygnowała z gry w Madrycie, ale także Karolina Muchowa. Czeszka odczuwa zmęczenie, zmęczenie po wyczerpującym występie w Stuttgarcie. Nie ma też ostatecznie Emmy Raducano czy Emmy Navarro, a w turnieju Panów ubytki są jeszcze bardziej dotkliwe. Nie zagrają Carlos Alcaraz, Nowak Djokovic, Taylor Fritz czy Francesca Fo. Przed godziną mówiłem o występach naszych pięściarzy w Brazylii. To teraz o zapaśnikach, którzy rywalizują w mistrzostwach Europy w Tiranie. Dzisiaj obrązowy medal w stylu klasycznym powalczy reprezentant polski Majerbek Salimow. Pochodzący z Czeczeni zawodnik rywalizuje w kategorii do 63 kg, a wczoraj pokazał się z dobrej strony, pokonując Bułgara Wiczewa oraz Norwega Toresena. Niestety przegrał w półfinale z Rosjaninem Jemilinem. Pod wyrażeniem postawy Majerbe jest prezes polskiego związku Zapaśniczego. Mistrz Olimpijski z Moskwy Andrzej Supron Czy jest szansa na brąz? Bardzo dobrze wypadł Majerbek świetnie sobie poradził z zawodnikiem bułgarskim, no, to jest zawsze klasa No i z utytułowanym już Norwegiem W o brąz nie jest bez szans Co prawda Ormianin to też bardzo dobry zawodnik no, Majerbek jest po kontuzji, dlatego widać było, że końcówkę walki miał zawsze słabszą No ale to już też zawodnik, który zdobywał medale więc szansa taka jest Początek sesji wieczornej, podczas której odbędzie się walka o brąz reprezentanta Polski od 18. .00. Jeszcze informacja piłkarska z Wysp Brytyjskich. Wszystko wskazuje na to, że przygodę na ławce trenerskiej będzie kontynuował Arne Slot. Po słabym sezonie Liverpoolu wielowieszczyło rychłe zwolnienie szkoleniowca Derec, Jak jednak informuje Sky Sports, Holender będzie prowadził drużynę przy Anfield także w przyszłym sezonie. Do udanych sezonu nie może zaliczyć także Chelsea. Dzisiaj zajmując szóste miejsce The Blues w Lidze z Brighton. W nocy temperatura minimalna od minus 2 do plus 1 stopnia Celsjusza. Na wybrzeżu może być nawet plus 3. Jutro w dzień przeważnie mało chmur. Temperatura od 11 do 15, ale miejscami na zachodzie i północy kraju może być nawet 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci polskiego radia. 8 po 17 już ze mną Michał Jętkowiec, Elżbieta Marinowska, Józef Niewerowski i w tym składzie z Państwem do 19 jesteśmy. Zapraszamy do trójki. Państwo za to dzwonią w sprawie drzew przy drogach i pytania: ciąć czy nie ciąć? Przypomniał mi się taki stary polski film, w zasadzie etiuda filmowa Ballada o ścinaniu drzewa. Oj, głupie! To dzisiaj też tego nie będziemy ścinać? To nie moja rzecz. Nie wydałem polecenia. Czekaj. Przecież można by było zamontować bariery energochłonne, które chroni kierowcę jadącego z nadmierną prędkością, ale by chroniły też drzewo, więc nie rozumiem dlaczego jest to jakiś problem. To musi być fachowo, a nie tak, raz, dwa i ciąć. Zapraszam serdecznie na Podlasie, do puszczyk Knyszyńskiej. I to dopiero jest takie. Powe wie pan drżnięcie wszystkiego, co, co, co, co jeszcze jest zielone. Drzewo jest podobno ekologiczne pod względem jak jest wysuszone. I do spalarni, i mamy troszkę więcej prądu. Czy to wina drzew, że ludzie jeżdżą jak wariaci? Coraz mocniejsze mają silniki i coraz większymi prędkościami, więc mamy wszystko wyciąć? Ale to nie jest przecież tylko kwestia jeżdżenia jak wariat. Może być też tak, że z pomiędzy drzew ktoś nie patrząc wyjedzie nam z podporządkowanej. Dokąd wtedy uciec, gdy wokół drzewa? Odruchowo ląduje się na pniu. Jak państwo to widzą? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy. A pan Rafał pytał o reżysera ballady o ścinaniu drzewa. To Feridun Errol. A w słuchawkach MGMT i Kids 10 po 17. time to think of consequences Control yourself Take on. 13 po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Naukowcy mają problem z przekonaniem ludzi do szczepienia się, mimo że rzetelne badania potwierdzają skuteczność szczepionek. Potraktujmy, proszę Państwa, szczepienie jak naukę pływania. Mówi profesor Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Takie podejście zdroworozsądkowe wskazuje, że warto umieć pływać, nawet jeżeli z umiejętności nie będziemy w przyszłości korzystać. Profesor tłumaczy, że to samo dotyczy szczepień. Jeżeli będziemy zaszczepieni, to jesteśmy przygotowani na, powiedzmy, kontakt z chorobą, która nastąpi kiedyś w sposób od nas całkowicie niezależny. Nie będzie się nas pytała, czy chce nas zarazić, a proszę zwrócić uwagę, że często choroby przychodzą w najbardziej niekorzystnym momencie. Ktoś już jest jest chory, leży w szpitalu, wtedy zarazi się jeszcze, proszę Państwa, covidem czy na przykład grypą. No. I dojdzie do rozwoju powikłań, oby takich, które są przejściowe, ale zazwyczaj no, mogą być niestety trwałe. Moje dziecko jest na wszystko zaszczepione, ja jestem na wszystko zaszczepiona. mój mąż jest na wszystko zaszczepiony. Ważne jest nie tylko szczepienie dzieci, ale też dorosłych, mówi Bożena Janicka, specjalistka medycyny rodzinnej i pediatrii. Polskie społeczeństwo cały czas uważało, że szczepienia to są tylko dzieci. I to szczególnie jeszcze te malutkie, te, które po urodzeniu, po tu wyszczepialność, nie no osiąga 90%.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 Nigdzie nie wyjeżdżam do krajów ciepłych. Poza tym wszystkie szczepionki już te, które miałem, obowiązkowo przeszedłem. U osób dorosłych ważne jest powtarzanie szczepień, mówi Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Ta pamięć immunologiczna w pewnym stopniu się wyczerpuje. Stąd też, czy chociażby krztusiec, czy inne choroby typu ESV, już nie mówiąc o grypie, którą co roku powinniśmy się szczepić, należy powtarzać, aktualizować tą swoją bazę immunologiczną, tą swoją odporność. W tym wszystkim ważna jest edukacja społeczeństwa. To, że my w tym momencie szczepimy nawet przeciwko grypie 6% społeczeństwa i cieszymy się, że ten wzrost roku do roku wynosi około 30% jest na pewno czymś pozytywnym, a to jest trend, który spowoduje, że odpowiedni poziom immunizacji osiągniemy za kilkadziesiąt lat. Należy istotnie wpływać również na świadomość pacjentów. Wyzwaniem jest walka z dezinformacją. Pacjenci powinni czerpać wiedzę z odpowiednich źródeł. Inspekcji sanitarnej czy zakładu higieny zdrowia i żywienia i mamy tych źródeł wiele, a jak nie naprawdę zapytać swojego lekarza rodzinnego. On podpowie. Uważam, że każdy robi jak uważa. Jak był COVID, no to zaszczepiłam się, ale tak byłam nie do końca przekonana. Szczepienia są nam potrzebne jak woda i tlen do życia. Dlaczego? Dlatego, że mamy być zdrowi, w dobrej kondycji i to nieważne, czy mam 30 lat, czy 50, czy 70. Zadbajmy o to wspólnie. Czy pani lokuje w swoje zdrowie, ponawiając szczepienia wykonane przed laty? Tak, byłam szczepiona na krztuśca, na żółtaczkę. Przed wyjazdami zagranicznymi zawsze sprawdzamy, jakie szczepienia są wymagane w danym kraju. To jest nasza odpowiedzialność wobec nas samych. Tygodniem szczepień zajęła się Monika Gosławska, a państwo o drzewach, drogach i samochodach opowiadają. Sam miałem kilka lat temu wypadek. Być może jechałem ciut za szybko, w każdym razie był tam czarny lód i walnąłem w drzewo. Na szczęście to drzewo nie było z tych grubych, tylko z takich cieńszych, więc owinąłem się trochę o drzewo i tak dalej. Przeżyłem, ale do tej pory mam problemy z biodrem, z kolanem, ale zmierzam do tego, że jestem za wycięciem, natomiast dla wszystkich osób, które lubią piękno drzew, ja mam jedno pytanie. Ile Państwo zasadziliście osobiście drzew w życiu? Bo ja mając tam e, lat ponad 50, zasadziłem ponad 5 tysięcy drzew w górach i tylko takie osoby mają prawo do się w sprawie ochrony środowiska drzew i tak dalej. Może... Pozamykajmy wszystkie zwierzęta, pozamykajmy wszystkie lasy, bo ludzie są nieodpowiedzialni. No Stoi ciepło przy, przy drodze, to chyba trzeba mieć troszkę rozwagi, po prostu jechać wolniej. Kolejne komentarze, dwie dwójki, siedem trójek. W trójce teraz zimno ciepło, Natalii Grosiak. Można głosować na liście przebojów pierwsza trójka. Radio.pl, Mogą państwo głosować na zimno-ciepło Natalii Grosiak w liście przebojów trójki. 20 minut po 17. Teraz u nas rzut oka na Rumunię, gdzie największa partia w kraju wycofuje poparcie dla własnego rządu. W tle są spore o pieniądze, reformy, o rosnące koszty życia. Czy to początek końca rządu? Karolina Gonet. Rumuńska scena polityczna chwieje się po decyzji socjaldemokratów, którzy mimo współtworzenia rządu postanowili wycofać poparcie dla premiera. To największe ugrupowanie w parlamencie, więc ich ruch może oznaczać utratę większości i początek poważnego kryzysu władzy. Choć obecny rząd przeżywa polityczne turbulencje i właściwie nieprzerwanie od wyborów w 2024 roku. Kiedy niespełna 100% kolegów mówi, że taki jest mandat, że Ilie Bolożan musi odejść, nie ma miejsca na nic innego. Mówił Sorin Grindianu, przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej, który od miesięcy krytykuje politykę oszczędności prowadzoną przez własny rząd. Zarzuca mu, że te cięcia są zbyt drastyczne. No, to jest bardzo wygodna pozycja, żeby krytykować współpartnerów. Jakub Pienkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A z drugiej strony też jest najsilniejszą partią Koalicji, więc jest w stanie wymuszać lepszy dla niej podział stanowisk. Taka strategia pozwala socjaldemokratom jednocześnie współrządzić i dystansować się od niepopularnych decyzji. Na czele rządu stoi Ilie Bolożan, polityk liberalny, który stał się twarzą trudnych reform gospodarczych. W latem ubiegłego roku, kiedy Rumunia była w trudnej sytuacji, powołano koalicję opartą na naprawie finansów, dobrym zarządzaniu i szacunku dla obywateli. To, co widzimy dzisiaj, oznacza narażenie tego wszystkiego. De facto wysadzenie rządów w powietrze. Premier odpiera zarzuty i ostrzega, że rozpad koalicji może zdestabilizować kraj w trudnym momencie dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Był ostatnio sondaż, w którym pytano wprost, jaki jest stosunek Rumunów do systemu politycznego. Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. 40% odpowiedziało, że system jest tak zepsuty i tak dysfunkcyjny funkcjonalny, że nie da się go naprawić i w związku z tym należy go zmienić wszelkimi dostępnymi metodami. Także oni są w stanie już na wszystko pójść, byleby tylko ten beton polityczny zniknął. Choć coraz częściej pojawiają się głosy o przedterminowych wyborach, eksperci zauważają, że taki scenariusz w Rumunii jest mało realny. W Rumunii nigdy nie było przedterminowych wyborów parlamentarnych. Od 89 roku. Nie ma takiego zwyczaju i w sumie dla wszystkich partii w tym momencie to by było rozwiązanie bardzo niekorzystne. Rząd w jakiejś formie przetrwa. Może polegać to na tym, że koalicjanci odnową Odnowią koalicję, odnowią porozumienie, a sam premier zostanie zastąpiony kimś innym, natomiast no, sam układ polityczny w obecnej formie zostanie zachowany. Spór o reformy i władzę pozostaje nierozstrzygnięty, a rząd ma niewiele czasu na podjęcie decyzji. Według zapowiedzi ostateczny termin mija w czwartek. 23 minuty po 17.00, tu program Trzeci Polskiego Radia, w nim i Holiday, a o 17.30 szukujemy dla Państwa Puls Trójki. Monika Suszek porozmawia o tym, jak przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość, w którym rodzi się nowe stowarzyszenie.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 Zapraszam, Michał Nokaś. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.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 Partia będzie miała dwa płuca, tak na konferencji prasowej oświadczył Jarosław Kaczyński. Ponadto zaakceptował Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego pod warunkiem lojalności wobec partii. Sam zresztą Mateusz Morawiecki pokazał, że zostaje w Prawie i Sprawiedliwości i nie chce rozłamu. I pytanie, czy w Prawie i Sprawiedliwości właśnie zakończyła się burza, czy może jest to początek jakiejś nowej rundy? A w studiu goście, komentatorki dzisiaj, Daria el Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. I Magdalena Chrzczanowicz, oko Press. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy właśnie od tego, co dziś się wydarzyło. Partia będzie miała dwa płuca. Co to właściwie oznacza? Czy to jest zawieszenie broni? Magda Chrzczanowicz? To oznacza, że Jarosław Kaczyński zajrzał do sondaży i zobaczył, że ta ofensywa, czy ten, ten krok właściwie, który zrobił, tę decyzję, którą podjął jakiś czas temu, żeby siłą napędową przed wyborami był Przemysław Czarnek, czyli osoba, która raczej będzie wchodziła w konfrontację z prawą stroną i y, sceny sk skrajnie z prawą stroną sceny politycznej i będzie próbowała pozyskać z powrotem y, y, wyborców, którzy uciekli do Brauna y, i do Mencena, y, no, że to na razie jak, na razie, na razie nie zdaje do końca egzaminu. Oczywiście myśl myślę o tym sondażu cebosowskim y, y, najniedawniejszym, y, aczkolwiek to był dosyć skrajny sondaż. Reszta nie jest aż tak, y, aż tak zła dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. No ale na pewno Czarnek nie podniósł na razie tych sondaży. W związku z czym Jarosław Kaczyński musiał uznać, no nie, no to muszę się, muszę się dogadać, trzeba się dogadać z tym skrzydłem y, takim, które może przyciągnąć centrowo-prawicowych y, wyborców. No i stąd ten y, ewidentny sukces, bo tak to trzeba powiedzieć, tak to trzeba nazwać, sukces Mateusza Morawieckiego y, z tym, że zaryzykował, y, zaryzykował wyrzucenie z partii, założył stowarzyszenie, przyciągnął, pokazał, że ma siłę... Y, że ma siłę, bo, bo, bo, bo politycy PiSu zaczęli do niego wstępować, yy, utarł trochę nas przemysłowowi Czarnkowi. No i, i mamy na razie taki kruchy sojusz. No dobrze, to będziemy jeszcze to wszystko rozkładać na czynniki, między innymi tutaj właśnie rolę i yy, yy, postawę Mateusza Morawieckiego. Daria El szachabi jeszcze ciebie zapytam, czy jest to zawieszenie broni, czy to przygotowanie do kolejnej rundy rozgrywki? Moim zdaniem to jest cisza przed burzą. Yy, uważam, że to jest, jeżeli w ogóle zawieszenie broni to bardzo kruche. Wydaje mi się, że tutaj prezes Kaczyński z Mateuszem Morawieckim grają w jakąś taką ostrą polityczną grę. To znaczy z, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tego trzonu słyszę, że Mateusz Morawiecki robi wszystko, żeby zostać wyrzuconym z partii. Że chodzi mu o to, żeby właśnie zachować ten pierwiastek męczeństwa i na tym dalej budować swój kapitał polityczne, że właściwie on jest już po zapisem, mentalnie jest poza zapisem. Natomiast to, że Jarosław Kaczyński od razu po tym oświadczeniu, że stowarzyszenie nie może działać w ramach partii, nie wyrzucił Mateusza Morawieckiego, tylko zagroził, że ci posłowie, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia nie będą mogli uczestniczyć, czy nie będą mogli być wystawieni na listach Prawa i Sprawiedliwości. No i że to był taki moment, w którym on się, były premier Mateusz Morawiecki, że się zestresował, że część tych posłów mu po prostu odpłynie, no i musiał szukać jakiejś innej drogi nacisku. E, udało się to z interwencją Adama Bielana, bo cała ta historia i cała ta kolacja też miała miejsce u Adama Bielana, który gdzieś tam jest w narożniku Mateusza Morawieckiego. No i też słyszę takie głosy, że to jest duża jego zasługa, że udało mu się do, w ogóle doprowadzić do tego spotkania. No sam fakt, że ono trwało 7 godzin jest chyba A znaczący, że to nie była taka prosta rozmowa, w której się wszyscy ze sobą zgodzili. A Adam Bielan jest kluczową postacią w tej całej rozgrywce i w, tej, w tym... Fikser. Fikse. Tak. Moim zdaniem Adam Bielan jest jakimś takim cichym rozgrywającym polskiej prawicy. W, w, w, proszę zauważyć, że on w każdej jakiejś takiej nerwowej sytuacji nagle znikąd pojawia się Adam Bielan. E, bo on I ogłasza. się z hołownią. Tak, tak. Nie? To był właśnie ten słynna, ta słynna tak. kolacja ubielana e, z Jarosławem Kaczyńskim swoją drogą. E, więc ewidentnie m, Adam Bielan ma ucho prezesa. E, gdzieś tam udaje mu się wywrzeć na niego wpływ, czy, czy chociaż go namówić do jakiejś tego rodzaju semi-towarzysko-politycznych spotkań. No i efekty są takie, jakie są, a ponieważ aktualnie Adam Bielan, no tak jak mówiłam, jest y, gdzieś tam... Y, liderką Mateusza Morawieckiego, no to... Ładnie no to... powiedziane. <śmiech> <śmiech> Ładna metafora. Dobrze, a jakim politykiem jest Mateusz Morawiecki? Co nam on pokazuje właściwie po tych wszystkich perypetiach zakładania stowarzyszenia od chyba momentu, kiedy Przemysław Czarnek był ogłoszony kandydatem na premiera, no to właściwie to był taki przytyczek dla Mateusza Morawieckiego, chyba żeby zacząć działać. No to był, to był duży prztyczek, jak również wcześniejszy, z wyborem Karola Wrockiego na kandydata na, na, na prezydenta, który jeszcze ostatecznie okazało się, że wygrał, czyli był dobrym wyborem z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. No więc, no a Mateusz Morawiecki, jak, jeżeli przypomnimy sobie jego polityczną drogę, no to on przecież nie był politykiem od samego początku, nie był, nie jest politykiem takim zawodowym, znaczy już teraz jest, ale nie był długo. Był dyrektorem banku, był też chwilę związany z Donaldem Tuskiem i, i, i postawił na Prawo i Sprawiedliwość, został twarzą rządu Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym no, zdecydował się tutaj. No i po tym czasie, kiedy był bardzo no, ważną postacią, to nic nie powiedzieć, no był premierem rządu, firmował całą politykę Prawa i Sprawiedliwości i na niej przegrał. W tamtym momencie, no bo Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. W związku z czym z jednej strony ma duży apetyt, z drugiej strony poświęcił wiele dla polityki, już musi tam zostać. po prostu. Duże ambicje też Duże ambicje. Ma. No a z trzeciej strony ta, ta podjazdowa wojna z z prawej flanki Prawa i Sprawiedliwości musiała być dla niego niezwykle uderzająca właśnie po tej ambicji, e, czy po tej, po, tej, po tej godności. W związku z czym no, za, zabrał, się do, zabrał się do walki, żeby nie, nie pozwolić się tak zagonić do, do narożnika przez... Takich bulterierów jak, jak Przemysław Czarnek. No i wydaje się, że na ten, na ten moment, w pewnym momencie wydawało się, że jest całkowicie przegrany, na ten moment, yy, chociaż, jeszcze jedna jeszcze dygresja, chociaż yy, mimo wszystko Jarosław Kaczyński z partii go nie wyrzucił, nie mówię nawet, że teraz, ale wcześniej również nie, a pojawiały się bardzo wiele takich głosów, że, że może. No a to teraz... świadczy o silnej pozycji Mateusza Morawieckiego? To, to Tak bym nie powiedziała, natomiast powiedziałabym, że jednak Jarosław Kaczyński widzi stratę w tym. To znaczy widziałby, że to jest strata. Myślę, że boi się właśnie o tych centrowoprawicowych wyborców. No i ta różnica między... I tutaj też Mateusz Morawiecki jakby zobaczył swoją szansę, szczególnie przy okazji weta do programu Safe. Weta prezydenta Nawrockiego. Dlatego, że, dlatego, że zaczął tak się delikatnie, jednak bardziej proeuropejsko wypowiadać i poddawał wątpliwości wątpliwość to, czy to było dobre, czy to, to jest dobre weto. I no właśnie, i w ten sposób pokazywał, tak mrugał okiem do bardziej proeuropejskich wyborców. No i ewidentnie teraz Jarosław Kaczyński zobaczył, że, że tak jak powiedziałam wcześniej, że ci skrajnie prawicowi mu mogą nie wystarczyć do, do, wy, do wygranej, nawet, nawet w koalicji prawicowej, no to do wygranej w, w 27 roku i dlatego się za pomocą fixera Adama Bielana, czy też cheerleaderki, e, e, zwrócił do, do Morawieckiego. Nie wiem, kto do kogo się no. zwrócił, ale no, spotkanie się odbyło. Spotkanie się odbyło, a jeszcze bym powróciła do tej listy osób, które chcą przynależeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest około 38 nazwisk, może być ich dużo więcej. Co nam mówi to o też takiej sile frakcyjnej Mateusza Morawieckiego? On jest w stanie jeszcze więcej ugrać tych osób, które mogłyby do niego dołączyć? Nie tylko sprawa i Sprawiedliwości, bo są też przypuszczenia, że to może być Polska 2050, może Konfederacja, a kto wie, może IPSL? Hmm. To, to nie jest wcale takie proste pytanie, bo jakbyśmy się zastanowili nad tym, gdzie Mateusz Morawiecki z tym wszystkim w ogóle idzie, a wygląda na to, że niezależnie od wszystkiego idzie po władzę, Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. I też słyszę, że on nie chce czekać. Że ta sukcesja, o której się mówi, PiSowska, on po prostu nie, nie chce czekać ze swoją karierą na to, aż prezes zrezygnuje. Też nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. No poza tym, no, mimo tych 38 nazwisk, PiS jest dużo, dużo większy. I to ten kor PiSu skręca w prawo. I być może Mateusz Morawiecki ma poczucie, że zaczynają się już kręcić w kółko, aż z tego skręcania. No i on ewidentnie też wie, że na prawicy, na tej ostrej, ostrej prawicy po stronie Konfederacji Brauna jest spalony. Ten jego rząd y, niesie za sobą y, no, całą serię y, różnych decyzji, których, y, czy to Konfederacja, już nie wspominając o Konfederacji, Brauna i, i, i o tym, jak tam Grzegorza Brauna podczas pandemii wywalano z mównicy, ile dostał kar. Więc dla niego Mateusz Morawiecki y, jest symbolem, y, mówię to oczywiście w cudzysłowie, pandemii, y, tak, przy szczepień, strasznych, strasznych rzeczy, które robiono Polakom w tym czasie. No i, i wydaje mi się, że on sobie zdaje sprawę z tego, że on tam po prostu nie ma e, szansy niczego ugrać. E, no zresztą politycy Konfederacji mówią to wprost, tak? Mateusz Morawiecki nie jest dla nich jako szef rządu do zaakceptowania, za to Przemysław Czarnek to już jest zupełnie inna historia. W jakim kierunku albo... Po jakie frukty idzie Mateusz Morawiecki właśnie po władzę? To stowarzyszenie jest tym pierwszym etapem. Później może klub i później coś więcej. Po pozycję polityczną, tak jak powiedziała, powiedziała wcześniej Daria, to znaczy to nie jest tak, że to jest koniec, w żadnym, w żadnym razie to nie jest koniec walki. Ja myślę, że to jest strategiczny stop w, w tym momencie. Natomiast jestem przekonana, że Mateusz Morawiecki próbuje złowić, być może pod kątem tworzenia nowej partii centroprawicowej, takiego pisu light, Yy, yy, na przykład będzie próbował łowić osoby z rozpadającej się, no już trudnej do uratowania zdaje się Polski 2050, gdzie było przecież wielu, yy, elektorat Polski 2050 był dosyć liberalny, yy, natomiast polityków było bardzo wielu konserwatywnych tam, yy, w związku z czym jest z czego łowić, już nie mówiąc o PSL-u. Yy, yy, Trudno mi może na ten moment wyobrazić sobie Władysława Kośniaka-Kamysza w tym, w tym ugrupowaniu, no bo jest też twarzą rządu obecnego Donalda Tuska. Natomiast no, są tam tacy, tacy politycy, którzy są bardzo, bardzo prawicowi. Właściwie trudno powiedzieć, co robią w tej koalicji, a dlaczego nie są w pisie? Zapewne to był raczej jakiś układ polityczny niż poglądy. W związku z czym wśród nich na pewno, na pewno jest bardzo dużo, do bardzo wielu z nich jest do, do złowienia, mówiąc brzydko. W związku z czym myślę, że Mateusz Morawiecki teraz się uśmiecha do, do kamer i do Jarosława Kaczyńskiego, a, a na, na zapleczu, że tak powiem, będzie, będzie robił swoje i będzie sprawdzał, będzie sądował swoje szanse. No tam wszyscy się uśmiechają na tych konferencjach, również Przemysław Czarnek, a przecież wiemy, że Przemysław Czarnek jest już w zupełnie innej frakcji. Właśnie, jak Przemysław Czarnek jego jego frakcja, frakcja maślarzy Reaguje. No, znamy oficjalne reakcje, ale tak wewnątrz to tam chyba buzują emocje. No? Absolutnie. Frakcja maślarzy nie wierzy w to, że w te, w te płuca <grym> partii, w te opowieści Mateusza Morawieckiego o tym, że do każdego wyścigu jest inny koń przewidziany i że to jest po prostu kwestia tego, żeby tego elektoratu nałapać z każdej strony jak najwięcej. Kompletnie tego nie kupują. Uważają, że, no tak jak już mówiłam, Mateusz Morawiecki mentalnie jest poza zapisem Buduje swoją siłę i swoją frakcję swoją siłę polityczną. A czują zagrożenie? ze strony Mateusza Morawieckiego? Nie sądzę, żeby to było przynajmniej nie w tym momencie. To nie jest dla nich poważny przeciwnik i raczej wypowiadają się w takim tonie, że oni chętnie już by się go pozbyli z tej partii. Oni nie widzą właściwie żadnego sensu. Uważają, że to jest rozwadnianie ich kampanii wyborczej, że zamiast skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska, to wszyscy teraz łącznie z nami zastanawiamy się, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy ich zdaniem właśnie nie powinno się dziać nic oprócz tego, żeby wejść w tą kampanię w, w takim już trybie no, walki o władzę. A czy to, co się teraz dzieje, właściwie od poprzedniego tygodnia, do weekendu, to nam pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest na jakimś takim rozdrożu, jeżeli chodzi, no jak budować swoją partię i docierać do elektoratu, który, który jest mocno też rozdrobniony? Ja bym jeszcze nie przykreślała, tej, tej frakcji maślarzy, czyli tej frakcji skrajnie, skrajnie prawicowej Przemysława Czarnka. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński podjął tę decyzję jakiś czas temu, patrząc na trendy ogólnoświatowe, czyli że skrajna prawica pod wodzą takich populistycznych bardzo mocno polityków zdobywa władzę. Widać to szczególnie po Stanach. No i rozumiem, że trochę mogło nami wszystkimi zachwiać takie przekonanie po wyborach na Węgrzech. I uznaliśmy o prawicowa fala się odwraca czy zwalnia. To jest przedwczesne, myślę, przewidywanie. Powody węgierskiej porażki, porażki Wiktora Orbana jest tych powodów wiele i odwrót od, od prawej strony to nie jest ten główny powód. W związku z czym myślę jeszcze, że, że Przemysław Czarnek nie, po, nie powiedział swojego ostatniego słowa i myślę jeszcze, że ta frakcja może, może się odbić w sondażach. Ta frakcja, czyli PiS, no bo teraz pod, pod wodzą tej frakcji, His peace. Mhm, ale... je, je, przepraszam, mhm, Monika, tak. że ci wejdę w słowo, ale zgadzam się w 100% z Magdą. Ja uważam, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że Prawo i Sprawiedliwość ma 18%. Ten sondaż tak. też, jak, jak Magda mówiła, był no, wyjątkowo zły dla, dla PiSu, ale jesteśmy za, jest za wcześnie i do wyborów jeszcze jest kawał czasu, żeby ta kampania właśnie w takim populistycznym rytmie nabrała tempa, no i zebrała owoce, a moim zdaniem je zbierze siłą rzeczy. No tak. I zobaczymy, co będzie się też działo na przykład za rok o tej porze, bo wiosna będzie na pewno bardzo, bardzo gorąca. A być może już teraz mamy jakieś, jakiś taki przedsionek tego, co, co może się dziać w polityce. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Magdalena, Daria el Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. I Magdalena Chrzczanowicz, OKO.Pres również dziękuję. dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki.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 W sumie to smutny przekaś. Zarobię czekałaś ty. Choć zadaj specjalnych. Ciemniej mnie już nie lubi I jak zastanowić się To kogo tu w sumie lubi ty, ty. Mówiłaś, że to nie tak I żebym wierzyła w ludzi żeby odnaleźć się, to najpierw się trzeba Dzisiaj rozmawiamy m.in. o drzewach przy drogach i tym, jak groźne one są dla kierowców. Dzwonią państwo, bo dwie dwójki, siedem trójki dzwonić mogą cały czas. Jakiś czas temu dodzwonił się do nas pan Mariusz i mówił, że on by drzewa przy drogach ścinał, żeby kierowcom nie zagrażały. Ale jako, że sam zasadził pięć tysięcy drzew, to czuje się uprawniony do tego, żeby takie opinie wygłaszać. A ci, którzy drzewa w ochronę biorą, a sami drzew nie sadzają, powinni się jednak wstrzymać z komentarzami. I wracając do telefonu tego pana, który poprzednio się tam do państwa dodzwonił, no on posadził ileś tysięcy tych drzew. akurat pracuję w fabryce samochodów, no i też tam mam swój udział w kilkuset, w kilkunastu tysiącach samochodów, które jeżdżą po naszych drogach. Ale nie uprawnia mnie to do tego, żebym mógł powiedzieć, że inni rzutkownicy dróg nie mogą jeździć tymi samochodami, skoro nie pracują w tym wszystkim. Dla Państwa telefon, dwie dwójki, siedem trójek, jakby mieli Państwo jeszcze coś do powiedzenia w tej sprawie. Every time The sky bleeds the pouring rain To Chris Kollner w trójce, a państwo dzwonią pod dwie dwójki między innymi w sprawie szczepionek, których Polacy niechętnie używają, mimo że naukowcy potwierdzają ich skuteczność. Kiedy szliśmy z dziećmi do szczepień, to na szczepionce jest wyraźnie napisane cała litania możliwych, niepożądanych odczynów poszczepiennych. I człowiek zostaje z tym kompletnie sam, z tą wiedzą, co może się zdarzyć. I to może być tym czynnikiem, który decyduje, że a choroba to może przyjdzie, może nie przyjdzie, to co mówił Pan Profesor Kuchal, ale jak przyjdzie to się nie zapyta, ale może nie przyjdzie, może mi się uda. Dwie dwójki i siedem trójk. Jeżeli mają Państwo coś do dodania w tej sprawie albo w zupełnie innej chcieliby do nas zadzwonić, to też chętnie odbierzemy i porozmawiamy. Józef Niewerowski, słuchawce, czeka na Państwa głosy. A jeśli mają Państwo temat do zgłoszenia, to kontakt trzymał pa.PolskiRadio.pl. ten adres mailowy czeka na Państwa tematy.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 Diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg śniada listy wspomaga odprężenie. Wyciąg Szyszk. Nie wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Lidl. To się opłaca.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 Automagazyn, Włodzimierz Dziętarski Ceny na stacjach oszalały Pytają Państwo co dalej? Przyszłość ciężko przewidzieć, lepiej skupić się na teraźniejszości A tu doskonałym rozwiązaniem są niezwykle ekonomiczne modele Toyoty Na przykład Toyota Aygo Cross Hybrid zużywa według światowej procedury WLTP Zaledwie 2,9 litra na 100 km w cyklu miejskim I jest do kupienia od ręki z korzyścią do 5600 zł. Żegnamy reklamy.